Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. jest ze mną dzisiaj Rafał Siciński, czyli Sik. Czołem Siku. Cześć Jerry. Dzień dobry. Dobry wieczór, słuchaczki, słuchacze. Spotykamy się ponownie w tym gronie, aby porozmawiać w przeglądzie komiksowym. Znowu w przeglądzie komiksowym pod egidą Siku, twoich komiksów tak naprawdę, ponieważ mhm. tak jak ostatnio po jakiejś tam przerwie co prawda wracamy, ale jak ostatnio w tym gronie nagrywaliśmy o komiksach, które mi podesłałeś, tak dzisiaj bierzemy na warsztat trzy kolejne tytuły z tej twojej paczuszki. I ponownie w sumie to będą bardzo zróżnicowane komiksy, ale nie będziemy zdradzać wam jeszcze co jak, tylko po kolei sobie przez nie przejdziemy. A zaczniemy od tytułu wydanego jakiś czas temu u nas przez Lost in Time zatytułowanego Dobry Azjata. To jest komiks ze scenariuszem Pornsaka Pitch -Shota, jeżeli dobrze czytam to nazwisko. Komiks, który zdobył Nagrodę Eisnera w 2022 za najlepszą serię limitowaną, a my sobie w, w tej chwili czytaliśmy to wydanie zbiorcze, to jest historia na 12 zeszytów, z pewnymi dodatkami, które będą istotne, ale które sobie zostawimy pewnie na koniec. No i drogi mój kolego, jak to się stało, że ty wszedłeś w posiadanie dobrego Azjaty? Czy cię zainteresowało ten, czy zainteresował ten motyw noirowy? No bo to jest komiks rozgrywający się w latach 30. kryminał, czy, czy może coś innego mhm. spowodowało, że się na niego skusiłeś. W tym wypadku to były prawdopodobnie rysunki, ale dobrze kojarzę, na pewno zachęciła mnie naklejka Will Eisner 2022. Mhm. Najlepsza seria limitowana, więc stwierdziłem, że skoro to jest zamknięta opowieść i ma rysunki, które tak mnie no, no w jakiś sposób przyciągnęły, to, to sobie to wezmę. I przyznam się szczerze, że nawet, nawet specjalnie podczas zakupu nie wnikałem, co tam tam pan Pornsak napisał. Raczej właśnie e, te rysunki Tefengiego e, mnie zachęciły i, i no, odkryłem komiks właściwie w, przy lekturze, tak? Bo ja tam wcześniej się nawet nie za bardzo orientowałem o czym on będzie. No ja trochę już się orientowałem, bo pamiętam, że ty wrzucałeś swoją opinię i na Twittera, jak to często robisz i też w Fantasmagierii o nim trochę opowiadałeś, ale można powiedzieć, że fabułę można by z jednej strony streścić w dwóch zdaniach, bo mamy detektywa, który jest Amerykaninem chińskiego pochodzenia co w tym komiksie będzie szalenie istotne. Jest pierwszym e, Chińczykiem, detektywem w ogóle, tak? Chińskiego pochodzenia pierwszy taki w San Francisco, więc to taki, no jest jakby trailblazer, wypalać szlaków, nie? Tak, tak, bo to jest rok 1936, no i ten młody, właśnie tytułowy, dobry Azjata, to jest, można powiedzieć, że taki Amerykanin z tego pierwszego dorosłego pokolenia, tych potomków, Chińczyków, którzy gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych się pojawili. To są dzieci tych Chińczyków, których mogliśmy oglądać w serialu The Warrior z HBO. Tak, do, do, dokładnie tak. No i on dostaje zlecenie, bardzo konkretne, ponieważ jego taki powiedziałbym przybrany ojciec zapadł w śpiączkę po tym, jak zaginęła jego pokojówka, a najprawdopodobniej także jego przyszła żona Ivy Chen, no i on mają ją odnaleźć, a tak naprawdę te poszukiwania Ivy, no to będzie sprawa taka, jak to w kryminale noir często bywa, bardzo wielowątkowa, bardzo wielowarstwowa, nasz Edison Hark będzie musiał się zagłębić w no przeszłość swojej przybranej rodziny w swoją przeszłość w przeszłość Chinatown no i e, tak naprawdę odkryć jak e, te stosunki chińsko-amerykańskie jak te uwarunkowania Chita Chinatown jak e, te stare pieniądze jak to wszystko się e, miesza no i jaki to e, będzie miało związek z zaginięciem właśnie Ivy Chan a także poniekąd z nie, nim samym e, mhm. no, no i to w zasadzie jest taki zarys e, e, która jest tutaj przez pana Pornsaka, nie, nazwiska nie będę kaleczył. Tak, e, przez te 12. Łatwe, tak, imię łatwe, dokładnie. E, tylko żeby nie mylić się z Pornstar, bo to by mogło być niefortunne. E, no, ale przez 12 zeszytów e, on snuje tenże swój czarny kryminał. No i mówiłeś, że sprzedała ci ten komiks, naklejka, nagroda Eisnera i rysunki. No ale zanim do tych rysunków, to jak oceniasz fabułę? Czy fabuła cię suma summarum kupiła, czy niekoniecznie? Ja uważam, że to jest dobra intryga. Kupiła mnie, kropka. Nie, no trochę rozwinę, ale uważam, że jest to naprawdę fajny kryminał noir, ale taki trochę przewrotny, bo nie mamy takiego jakiegoś zapieczonego detektywa, starego, zmęczonego życiem, mm -hmm. który się wiecznie mm, obija, po pijaku dostaje popysku, jest uwodzony przez kolejną kolejną fanfatal. Tutaj mamy troszeczkę inaczej. Jest młody facet, taki rzutki i chłopak ogląda bardzo, znaczy taki ma, ma takie swoje spojrzenie na tą Amerykę, do której do której no, w tamtym czasie jesteśmy trochę do, do innej Ameryki przyzwyczajeni. Tak mi się wydaje, mm -hmm, że ten trop tak. Chinatown i tego, co się dzieje, nawet w tytułowym, znaczy w filmie Chinatown, wcale nie jest eksporowany w żaden sposób. I y, y, y te wszystkie skutki podziałów i napięć, jakie, tych rasowych napięć, jakie trapią mniejszość chińską w USA, w San Francisco, no to on odczuwa na swojej skórze. Tam tak jakby dostaje taką przekrojówką po, po grzbiecie, nie? Tak, tak mi się mm -hmm, wydaje. A sama intryga, no, no mnie kupuje no, tam, są, tam są bohaterowie, którzy Rozgrywają swoje własne gry które jak powiedziałeś, old Many, yy, Gdzieś tam te interesy Ta pajęczyna kontaktów Tych połączonych Czasami yy, znajomości Klejonych na ślinę No jest, wiesz, to, to, tak na początku Miałem takie mieszane uczucia W sensie, musiałem z tym się komiksem Trochę oswoić yy, po lekturze I pamiętam, że, że ta fabuła ja ją tak odebrałem, że ona w dużym stopniu, ona służy temu, żeby nakreślić kon, yy, kontekst całej mhm. historii bardziej niż, niż, niż, niż samemu opowiedzeniu tej w zasadzie prostej historii, która no, może nie jest taka super prosta, ale bardziej tam wszystko służy temu, żeby zarysować, jak to y, Chińczykom się w latach 30. Y, żyło w San Francisco. Dziś mi wydaje mi się, że dotknąłeś y, sedna y, tej historii, bo y, patrząc jakby tak dwutorowo, y, sama intryga kryminalna. No ona jest właśnie trochę jak z kryminału noir. Szantaże, morderstwa, porwania, yy, trochę seksu, yy, trochę starych pieniędzy, gwiazdy filmowe i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, mhm. czego moglibyśmy się tutaj spodziewać. To, z czym ja miałem na poziomie fabularnym lekki problem, to yy, ty powiedziałeś, że to jest prosta historia. No ja bym powiedział, że ona jest trochę nadmiernie skomplikowana. Bo ja w którymś momencie to... Yy, złapałem znaczy, prosta, się na tym... Prosta jest w, w punkcie wyjściowym, jest prosta, bo tam się dużo dzieje, mhm. ale tak naprawdę ten, ten outcome jest, jest, yy, nie jest jakiś szalenie wyszukany, nie? Tam się tak, po prostu Tak, jest, tak, tak, tak. Ta, ta cała pajęczyna jest taki, jakby bardziej, labirynt, nie pajęczyna, który ten bohater musi przejść, żeby odkryć prawdę, nie? Tak, no ja bym powiedział, że nawet sam finał, samo rozwiązanie, no to ono jest zadziwiająco proste w stosunku do skomplikowania intrygi. Natomiast ja się złapałem po prostu w którymś momencie na tym, że nie wiem, musiałem się cofnąć dwa zeszyty, żeby mm, sprawdzić, kim jest ta postać i w zasadzie jaką ona ma motywację, bo mi się to trochę nie spinało, że na przykład, nie wiem, dana postać robi w tej chwili to i to. i no bo To nie właśnie, jest jakby tak jak ci mówiłem, wada per se. Bo moim zdaniem o, tam część tych rzeczy służyła temu, żeby nakreślić tło i wytłumaczyć kontekst tych, ten, tych, tego, tych czasów. Dlatego niektóre postacie były wprowadzane i niektóre rzeczy były pokazane. One nie służyły fabule. Mhm. Nie, i to, to, jest, to jest w porządku właśnie na tym drugim poziomie, do którego zaraz przejdę, ale na tym poziomie popularnym to był dra, dla mnie pewien problem. nie, Że to była intryga w tak w, w tak skomplikowany sposób rozpisana, że, mówię, momentami łapałem się na tym, że to, te motywacje są dla mnie nieczytelne do końca, że te postaci czasem podejmują dziwne decyzje i tak dalej, i tak dalej, ale... Y to Ta druga warstwa, o której wspominasz, to jest duża wartość tego komiksu, bo tak jak w sumie zauważyłeś, no, to nie jest taki powiedziałbym standardowy setting dla kryminału noir, nie? jednak i ten bohater, który jest właśnie tym młodym azjatą no, który jest z mniejszości i jest dotknięty w sumie przez to taką swoistą skazą na dwóch poziomach, bo jest z jednej strony trochę wykluczany przez resztę tych białych Amerykanów, a z drugiej strony jako detektyw no, on, umówmy się też nie do końca jest w pełni szanowany i poważany w, w ramach tej swojej mniejszości. I to jest bardzo interesujące i to jest właśnie no, szalenie dużo takich no różnych motywów związanych z tą sytuacją tej chińskiej mniejszości w Stanach Zjednoczonych, co zresztą uwypukla ten dodatek, o którym ja wspomniałem, nie? bo na końcu mamy jeszcze taki w zasadzie suplement, w którym mamy wyłożone właśnie pewne elementy prawdziwej historii właśnie mniejszości chińskiej w Stanach Zjednoczonych. Nie? Tak, opisywane są miejsca, które są miejscami akcji w komiksie. Jest, jest opisana właśnie ta cała segregacja no taka no jakby to ładnie określić czarne. Tak, czarna karta na historii. Nie, nie, nie, nie jedyna na historii Stanów Zjednoczonych, która zbudowała taką no tu, tu potęgę... w ogóle jest mocny już sam ten początek, nie? kiedy my poznajemy Edisona Harka, i on w zasadzie siedzi w takim obozie przejściowym, żeby dostać się w ogóle do Stanów, tylko dlatego, że przyleciał z Hawajów, i w zasadzie no, on jest postawiony właśnie w sytuacji takiej jak mniejszość chińska, po czym nagle się okazuje, że no, on ma trochę wyższy statut i dzięki mu, udaje mu się szybko stamtąd wyjść, nie? Ale ten, ten mhm. początek już pokazuje, jak ta jego sytuacja jest wieloznaczna i skomplikowana. Dokładnie, dokładnie. No i tutaj jest jeszcze wstęp Davida Cho. Nie wiem, mhm. czy byłeś wcześniej zaznajomiony z tym facetem. Ja tak, no tak średnio, ale to jest... To jest multi-instrumentalista, e, jest malarzem, robił komiksy, jest podcasterem, e, aktorem, dziennikarzem e, i, i jest w taki sposób e, w jakiś, no, mm, takim spoiwem tej azjatyckiej kultury, w, która, która gdzieś tam, znaczy w, spoiwem, no tak w wielu w tych w wszelkiego rodzaju mm, około kulturowych branżach związanych z właśnie kulturą chińską, japońską, azjatycką się, się przejawia. Tam ma i, i na, na swoim koncie jakieś występy w telewizji i ma e, filmy dokumentalne i, i fabularne i, ma, mm, i pisał komiksy, rysował, także to jest facet, który e, no jest naprawdę tam bardzo, bardzo mocno szanowany i on właśnie napisał wstępy do tego komiksu. F fabułę w zasadzie, bo ja bym powiedział, że nawet mamy omówioną, bo nie będziemy tutaj wchodzić w spoilery. E, polecamy wam zapoznać się z tą historią na własną rękę, ale jeszcze, żeby was może zachęcić, żeby po dobre gaz też sięgnąć, no to rysunki. E, zaczynaliśmy od rysunków, no to przejdźmy do nich teraz już na pełnej. E, mówiłeś, że przykuły twoje oko, a jak wypadły na tych dwunastu zeszytach, czy w trakcie tych dwunastu zeszytów całej historii? No ten Eisner nie jest przypadkowe, nie? Tutaj kurczę, moim zdaniem Tefengi ma taki styl, który jest wypadkową Tima Sayla, Daruina Kuka, ale też Riso i tam czuć takie echa y, kadrowania, y, kompozycji y, ze stu na boi. Mhm. A, Do tego jest naprawdę fajny, dynamiczny w scenach walki i wydaje mi się, że jeżeli są jakieś mylizny w tym komiksie, to nie zwraca się na nie uwagi przez właśnie warstwę wizualną. No, a mnie się to absolutnie wszystko podobało. Nawet yy, takie bardzo charakterystyczne kadrowanie, ka strona jest podzielona na przykład na 16 takich małych kadrów, mhm. i, gdzie mamy pokazane, co się dzieje w klubie. I, i no to jest, to jest super poprowadzone. No, no, dla mnie yy, jeden z fajniejszych, fajnie narysowanych yy, komiksów od Lost in Time. No, te rysunki są bardzo dobre i one też mają fajnie dobrane kolory, pasujące klimatem i do całości tej opowieści, ale też bardzo umiejętnie dobierane do konkretnych scen. Bo tam, nie wiem, jak jesteśmy na słonecznych Hawajach, czy tam mamy jakieś takie letnie retrospekcje, to aż się czuje po prostu ten wakacyjny klimat. Z kolei jak się zagłębiamy w jakieś obskurne uliczki, i Chinatown, czy, czy nie wiem, czy są prezentowane nam jakieś bardziej makabryczne sceny, no to, to też yy, to jest wręcz namacalne jak to, jak, jak to po prostu wszystko wygląda i yy dobrą rękę ma rysownik do, do, do tak naprawdę różnego rodzaju scen, nie? bo tutaj mamy z jednej strony sceny jakieś statyczne, jakichś rozmów, czy dyskusji, ale mamy też sporo dynamicznych scen. Takie panoramki miasta są, nie? Na przykład przez tak, ta, tak, tak, na dokładnie. Ta, takie przekrojówki, co się dzieje na ulicach i, i y, bardzo dobrze rysowane są stare samochody na przykład, Tak, nie? totalnie tak, a, a do tego jeszcze, wiesz, te wszystkie m, elementy związane czy z, ze scenami Akcji, jakimiś bójkami, strzelaninami, i tak dalej, no to, to jest też bardzo dobrze rysowane z dużą przejrzystością, ale też z dużym dynamizmem. Ja to lubię, kiedy wiesz, kiedy z jednej strony czuć dynamikę, a z drugiej strony ja jestem w stanie podążyć za akcją i się w niej nie gubię po prostu. Jasne, widać wszystko. Tak, to prawda. No i tutaj mam w notatkach napisane, że jest bardzo fajna scena łóżkowa, także... O, no, to prawda. <śmiech> to prawda. <śmiech> także tutaj, tutaj to też przytoczę. No ale na... bardzo, bardzo fajne, na przykład wspominam, jest taka scena, gdzie on wchodzi do takiego magazynu, fabryki opuszczonej, tam jest właściwie, e, wszystko dzieje się w czerni, Ten, to światło latarki i bardzo fajnie rozpraszam rok, ta, ta, ta cienie, ta czerń super e, grają, także... No, i ja byłem bardzo ukontentowany. Widziałem tam kilka plasz takich przykładowych, i stwierdziłem, że nie, no to jest coś, co mi się bardzo będzie podobało, i się nie pomyliłem. No, ja też byłem zadowolony całościowo po lekturze, bo podsumowując, no to jest naprawdę dobry tytuł. I jeżeli właśnie lubicie kryminały noir, czy nie wiem, interesuje Was trochę inne podejście do tej Ameryki lat 30., takie mniej oczywiste, mniej opatrzone, no to to jest totalnie, myślę, tytuł dla Was i, i, i warto, żebyście go wzięli sobie na radar. To co? Drugi komiks. Tak, drugi komiks. Drugi tytuł w dzisiejszym przeglądzie to. Furia. To jest komiks, powiedziałbym frankofoński, ale kreska trochę jest inna niż w klasycznym komiksie uh -huh. frankofońskim, więc się powstrzymam. Tutaj za ten tytuł odpowiada duet Matthew Burniat i Jeffrey Monde. Komiks został wydany w 2024 roku u nas przez Kulturę Gniewu. No i to jest... Coś, co mnie w sumie zaskoczyło, no bo to jest komedia fantazy. I no, byłem zdziwiony, bo nie sądziłem szczerze mówiąc, że taki komiks w tej paczuszce mi się znajdzie. No i znów muszę cię zapytać: jak to się stało, że ty sięgnąłeś sequel po komediowe fantazy? No bo to nie jest oczywisty wybór, wydawałoby się. Ja trochę tego komediowego fantazy czytam. No, jestem fanem serii Dążon wydawanej przez Timofa. Mhm. Gdzieś tam te wybory się trafiają właśnie takie, takie komediowego fantazy. a tutaj zainteresował mnie ten tytuł, bo to po pierwsze debiut dwóch twórców na polskim rynku, Jarek Obważanek bardzo chwalił ten komiks, on go chyba dobrze kojarzę łamał, także wydaje mi się, że czy wydawało mi się, że to, to jest dobra rekomendacja i, i bardzo cieszę, że, że e, zdecydowałem się, bo to naprawdę jest, jest rzecz, która, która moim zdaniem e, będzie wracała w mojej przyszłości w lekturach e, lubię ten komiks to jest tak jak powiedziałeś, komediowa fantazja z takim nawiązaniem mocnym do legendy arturiańskiej, ale z takim twistem. I tak naprawdę to ma się wrażenie, że postacie i, i imion, ich imiona są po prostu tam dlatego, że były pod ręką, nie? żeby po prostu gdzieś tam ich umiejscowić, a, a cała reszta to jest, to jest jakiś taki fajny komentarz na sytuację kobiet, dziewczynek, dziewczyn w świecie. Nie tylko takim średniowiecznego fantasy, ale w ogóle w nasz... No tak, tu, tutaj y, jeżeli bym brać ten komiks y, jako coś, co ma cokolwiek wspólnego z legendami arturiańskimi, to ja bym powiedział, że to jest taki bardzo mocny retelling albo y, coś, co zostało zbudowane na pewnych motywach, które możemy kojarzyć, no bo y, w zasadzie tutaj y, tym y, zalążkiem całej akcji jest historia... Y, Artura, króla, który kiedyś opanował dzięki pomocy magicznego miecza zło i wygnał demony gdzieś tam do, do piekła, a teraz jest starym zapijaczonym, sikającym i yy, mówiąc brutalnie, strającym pod siebie yy, królem. I, I mówię strającym i sikającym pod siebie, bo to żeby od razu to wybrzmiało pomimo Jest taki fetysz kreski... w tym komiksie. <głos> jest, jest, ale to też w ogóle ten komiks yy, tak na pierwszy rzut oka może się wydawać yy, z kreską jak skierowaną pod Dzieci, ale to, to ważne, żeby to wybrzmiało. To nie jest komiks dla dzieci w żadnym razie, wydaje mi się, a przynajmniej nie dla jakichś młodszych dzieci. No i my poznajemy tak naprawdę jego córkę, Izabel, na którą czeka los taki, jak czekał w średniowieczu na wiele królewien, czyli no ma wyjść za jakiegoś obleśnego barona i tyle, i zacząć pewnie rodzić mu dzieci. No a ona nie godzi się na to i też dzięki podszeptom miecza, który tutaj mówi, co istotne, ucieka z zamku i wyrusza na pewną wędrówkę ku swojej siostrze, która jakoby... Tak, szuka siostry, nie? Która Gdzieś tam uciekła, wcześniej. tak. I, i, I mieszka w... I podobno jej się dobrze powodzi w pewnym mieście daleko, daleko stąd. No i, i to jest... to jest ta, to miejsce docelowe wędrówki Izabel. No a za nią podąża baron, jej przyszły mąż i tajemniczy klot, który jest jego takim giermkiem, a wygląda jak, nie wiem, trochę żywy golem, tak naprawdę. No i śledzimy na e, tych tam, nie wiem, niespełna chyba 180 stronach, e, czy może, no nie, to jest dłuższy komiks, tam cirka 150 stron, to kolejny tytuł ma, ale to jest dłuższy komiks. chyba, tak. Tak, chyba wydaje. tak. E, no i śledzimy podzieloną na rozdziały podróż e, Izabel, która no, wielokrotnie będzie musiała zweryfikować swoje poglądy na życie i rzeczywistość, bo tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, że to jest komiks trochę opowiadający o tym, co spotyka czy co czyha na młode dziewczyny czy ogólnie kobiety w naszym świecie no to ona będzie miała liczne, niekoniecznie ciekawe dla niej przygody po drodze do swojej siostry No tak. a, tutaj a i sam są ten punkt sceny... docelowy okaże się nie taki, jakiego ona się spodziewała tak, ten, ta podróż ta, ta wędrówka to tam te, te wszystkie napotkane typy i typiary, które które, które są po prostu, e, nie wiem, ucieleśnieniem e, nierówności, niesprawiedliwości, z jakimi się spotykają kobiety, to jest po prostu e, taka rzecz, która podnosiła mi ciśnienie. Ja tam w pewnym mhm. momencie byłem po prostu wkurzony. Z drugiej strony, wiesz, ja się strasznie śmiałem, bo tam jest masa humoru, e, ale, ale jest to taki, taki pełen obrzydliwych typów komiks. No i to ja, ja to tak y, Jestem w stanie Przynajmniej kilka takich sten Do których pewnie pijesz No stary sobie najmłodszy syn baby od siana, To jest po prostu <głos> tak, taka tak. postać Ten Że tam nice masz ochotę typowy, nie? Go, mm, Chciałeś, go bić po mordzie Po prostu e, Ale szczególnie jak się jest ojcem dziewczynki nie I no, wiesz, że będzie miała Do czynienia z takimi typami e, Twoja córka Także to jest dosyć ciekawa rzecz. Ja sobie tak zawsze, mm, zawsze od no, tego, tego półtora roku, myślę, że kiedy, jak, kiedyś chciałbym właśnie tą, tą, tą lekturę podsunąć córce i nawet tam sugerowałem, jak rozmawiałem, że coś wysyłam, to może swojej córce coś pod po, po, po, po, mm, nie może, nie, może nie na siłę, ale tak wiesz podetkniesz, nie? Bo to jest hmm. rzecz, która tak mi się wydaje, że jeżeli lektury mogą dać jakieś, mm, jakąś siłę, jakieś oparcie, to można chyba to znaleźć w tej lekturze, nie, furi, Ale to może się mylę, no może, może to jest po prostu coś, co ja gdzieś tam źle interpretuję, źle odczytuję, może, może nie wiem, no. Ale tak sobie myślę, że to jest fajna pozycja dla, dla dziewczyn. Mówisz, że nie dla najmłodszych okej, okay, ale takich nastolatek, to myślę, że spokojnie można by było to podetknąć i, i bo to jest po pierwsze fajne takie power, girl power fantazy. Tak, totalnie. Jest zabawne, jest oczywiście, jak wspomniałeś, wspomniałeś ty, ja, ja dodałem, no jest fetysz sików i kupy, tego jest dużo, ale jest tak narysowane z taką fantazją lekko, bez jakiegoś tam nadęcia, bardzo pięknie pokolorowane. Ten Matthew Burnia, albo Burniat, nie wiem jak się jego nazwisko czyta, bo jak to jest zwykle jest z Francuzami, albo Burnia chyba się czyta, tam do, dokłada do pieca tymi minami, e, po prostu są, są no tak komediowe te maski, które on tam w, w, wkleja swoim postaciom, no jest, jest świetny tak, no bo tutaj na dwóch poziomach moim zdaniem to, to znów dobrze działa bo z jednej strony ta historia niby się zaczyna jak taka wariacja której możemy się spodziewać bo, bo w sumie widzieliśmy takich podróży bohaterki czy bohatera wiele ale tu jest naprawdę to rozgrywane wielokrotnie w zaskakujący sposób i ja się zgadzam z tym co mówisz, że to jest komiks, który może dać trochę siłę, bo pomimo wielu przedziwności losu Izabel jednak jest w stanie o siebie zawalczyć, i, i to jest fajne, a z drugiej strony ja mam wrażenie, że tutaj twórcom udało się y, mega dobrze zbalansować poważne tematy i jakieś takie mocniejsze sceny z tym humorem, bo tego humoru jest tu mnóstwo, tak jak mówisz i on jest też bardzo różnorodny nie? bo to są i jakieś slapstickowe sceny i rysunek taki bardzo komediowy, satyryczny i mamy dużo jakiegoś, nie wiem, czy humoru słownego, czy jakiegoś sytuacyjnego to, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie prowadzone pod tym kątem yy, i przez to, to to nie jest taki komiks, który jest człowieka w stanie przeorać, nie? że nawet jak są jakieś hardkorowe sceny i się człowiek za głowę łapie, yy, to, to jednak jest to na tyle fajnie przełamane yy, tym humorem, że to po prostu zwyczajnie działa, a strona wizualna to jest moim zdaniem petarda, naprawdę bo w pierwszej <śmiech> chwili jak ja sięgnąłem po ten komiks, to tak sobie mówię a taka kreska w sumie jak bardziej, wiesz, taka kartunowa, jak właśnie, nie wiem, pod, pod, przy jakimś komiksie dla dzieci, ale on jest rewelacyjnie narysowany, bo nie dość, że ten rysunek jest super, bo on jest mega ekspresyjny, mm, ale w taki inny sposób niż na przykład w Mandze, nie? Że niby mamy też duże jakichś tam krzyczących gęb, jakieś dziwne mimiki yy, i tak dalej, i tak dalej, ale to jest zupełnie inaczej narysowane, no a przede wszystkim kolorystyka po prostu... Wow, nie, to jest tak pod tym kątem dobrze zrobiony komik, że ja po prostu momentami to sobie wiesz, zatrzymałem się tylko na jakichś kadrach, żeby po prostu pocieszyć oko i, i gębę tym, co widzę przed sobą. Tam jest, jest parę kadrów, które ja mam zapisane w telefonie i po prostu sobie, jak mam zły humor, odpalam i oglądam. Jest ten, wspomniałaś tego, tego służące, służącego, golema takiego, ja go nazywam francuskim doktorem Manhattanem, nie? No to tak, no, niebieski golas, rozumiem, do czego pijesz. ale... ale... Ale to jest, wiesz, to jest ta sama mimika twarzy na przykład, nie? Niezmącona, żadną wydaje się myślą, nie? To, tak, to, to jest zabawne porównanie, jak się widzi tą postać, nie? Tak, tak. No ja się zgadzam, tu jest, jest bardzo bardzo ta strona wizualna ciekawa i, i e, zresztą ci, ci ja myślę, że, że nas ten, ten frankofoński komiks, e, Trochę... Trochę mamy chyba złe pojęcie, bo, bo nawet taki pierwszy znaczy frankofoński komiks, to ci przychodzi na myśl, no nie wiem, przynajmniej nie, Asterix i Obelix, tam jest komediowa kreska kartunowa, która mhm. może trochę odbiega od tej, co tutaj widzimy, ale jednak jest, nie jest to taka realistyczna, a tak się wydaje, że, że, że ten komiks frankofoński, to tam wchodzi nam właśnie w jakieś tam, nie wiem, no, westerny, taki realizm, realizm pełen i tak dalej, a tutaj jest trochę inaczej. Tak mi się wydaje Nie. przynajmniej, może się mylę. Nie, jest, jest totalnie inaczej, ale to jest naprawdę jakby super debiut na naszym rynku, nie? bo to, tak. to, to nie jest taki oczywisty wybór i jakbyście się zastanawiali, czy, czy warto sięgnąć, no bo właśnie, nie wiem, autorów nie, nie kojarzycie, to totalnie ja polecam, bo to było naprawdę i duża przyjemność, i duże zaskoczenie, bo, bo tu się nie, nie wiedziałem na tak naprawdę czego się spodziewać, bo tylko wiedziałem, że chwalisz, ale, ale no też nie wiedziałem do końca... jak jak to zostanie podane, ale to jest e, naprawdę super, super pozytywne zaskoczenie z mojej strony. No i to jest też dobrze napisane, nie jest tylko narysowane. Tam, tak mi się wydaje, że trzeba powiedzieć, że tam gdzie, gdzie Monde umie, poprowadzić śmieszny dialog i, i to mhm, wychodzi tak. mu. Tam jest ten motyw gadającego miecza, towarzysza, który cały morda mu się nie zamyka i on jest dobrze ograny, jest zabawny cały czas, nie denerwuje. A w momentach, kiedy powiedzmy, że takie pewne oczywistości są pominięte w dialogach. Tam wystarczy parę spojrzeń między postaciami i, i my wiemy, co się dzieje, oni wiedzą, co się dzieje, także to jest, to jest naprawdę fajnie napisane. No tak, pod tym kątem też się zgadzam, bo w sumie to też nie jest takie zupełnie oczywiste w tym współczesnym komiksie, bo to niby się kojarzy te takie ekspozycyjne dymki gdzieś tam z latami 80. ale ja mam wrażenie, że to czasami w niektórych tytułach nadal funkcjonuje i no nie wiem, mnie to na przykład we współczesnym Marvelu też bardzo mocno męczy, że nie wiem dlaczego twórcy w to idą i, i po prostu w niektórych seriach to patrzę na ciebie, Kate, się to po prostu tych dymków ekspozycyjnych jest tona, a tutaj tak jak mówisz, to te dialogi są żywe, barwne i są takie jak powinny, są bardzo naturalne, o, tak bym powiedział, mhm. nie? że, że nie, nie, czujesz, że to jest wiarygodna gadka, a nie coś, co nam musi wytłumaczyć po prostu świat przedstawiony. Dokładnie. To co? Lecimy do kolejnego duetu frankofońskiego. Tak, ale przejdziemy w zupełnie inne rejony. Kolejny i trzeci tytuł to jest ponownie powrót do wydawnictwa Lost in Time i to jest tytuł Wąż i Kojot, duetu Alexis Nolé i Filip Xavier. I tutaj w sumie bym proponował, żebyśmy może zaczęli od końca, tak, czyli od warstwy wizualnej, no bo ten komiks, on już przykuwa oko tak naprawdę na, na pierwszy ogól, no bo to jest ten powiększony format. To jest naprawdę kawał tak, jest. solidnego komiksu i to pomimo tego, że on jest właśnie krótszy, on ma 100, tam 50 stron, to sam ten format to jest coś, co robi wrażenie i kiedy się otworzy ten komiks, no to tutaj już właśnie taka mocno realistyczna kreska, a całość, to jest ważne, jest, utrzyma jest czy akcja tego komiksu rozgrywa się w latach 70., więc tutaj to w tej realistycznej kresce jest bardzo fajnie Ogrywane, no to jest coś, co przyciąga oko. I powiedz mi, Syku, jak Ty oceniasz właśnie pod tym kątem ten album? No bo ten duży format robi wrażenie na pierwszy rzut oka, ale czy on się sprawdza w trakcie lektury? No to moim zdaniem to znaczy, tak, to jest pierwszy komiks z czterech tego duetu, które mam, i to było pierwsze o, moje spotkanie. Ja dostałem go w, na, na prezent, dostałem go od mojej mamy na Dzień Dziecka i prawdopodobnie ja bym go nie kupił, bo, bo nie byłbym chyba zainteresowany jakoś, nawet bym nie, nie sprawdził może co to jest, a dzięki temu, że dostałem taki w prezent, no to, no to, to się bardzo cieszę, bo, bo Strona wizualna to jest majstersztyk, to jest komiks, który zachwyca kompozycją kadrów. Główny bohater podróżuje przez ten Środkowy Zachód Stanów Zjednoczonych i to jak, jak, jakie widoczki nam, nam Xavier sprzedaje, to jest po prostu no, no, no, naprawdę jestem zachwycony. Yy, to, nie jest, to jest taki rodzaj realizmu, ale on nie jest, yy, nie, nie skupia się bardzo na fizyzmie bohatera, nie, nie, nie widzimy mm -hmm. tam jakichś tak. super zbliżeń. Yy, nie, on pokazuje nam piękne panoramy, ilustracje opowiadają ten, ten kontekst te, tych, tych Stanów Zjednoczonych, na przykład yy, wszyscy pracownicy, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, yy, że wszyscy pracownicy administracji amerykańskiej. Wszyscy wyglądają no jak No wyglądają jak stillerów szpiegowskich z lat 70. -tych. Wszyscy tak, w garniakach wszyscy... i wszyscy w tych samych fryzurach i tak dalej, nie? Tak, tak. I że to jest po prostu masa identycznych facetów, to są agenci Smith dosłownie. A no, tak mi się wydaje, że on poszalał sobie przy autach na przykład, które są z odpowiednią dawką detali rysowane. No, no, no jest to naprawdę bardzo widowiskowy, taki w takim sensie źle powiedziałem widowiskowe, to jest komiks, który zachwyca tymi przestrzeniami, pejzażami nie wiem jak to nazwać, no ale tam taką tą rozmachem scenografii, nie? Tak ja przynajmniej tego odbieram. I okładka, tak, na której tak. widzimy faceta, który stoi mm, w cieniu, a za jego plecami widzimy pustynię, jakieś góry to, to tak mniej więcej już nam tak mi się wydaje, sprzedaje, co tam będziemy widzieli. Czy znaczy, to jest y, ciekawa sprawa z tym tytułem, bo ja y, trochę y, się nabrałem na początku i y, być może to jest też właśnie ta, to, co ty mówisz, żebyś po niego nie sięgnął, bo ja też bym raczej po ten komiks nie sięgnął y, sam z siebie, bo ta układka wydawała mi się, że to będzie jakiś, wiesz, obyczajówka, bo mamy jakiegoś y, świejącego faceta właśnie na jakiejś pustyni, czy na jakiejś prerii i to, to, to nie jest y, coś, co nam fabularnie sprzedaje ten komiks, natomiast on właśnie bardzo dobrze pokazuje to, co będziemy oglądać, bo ja uważam, że te pejzaże, właśnie te, te tereny pustynne Stanów Zjednoczonych, to jak to jest tutaj prezentowane, to jest rewelacja. To mi się tak kojarzyło z jakimś takim westernem, z takim westernem, który często podkreśla Tę wolność rozumianą jaka, jako ta, mm, ta przestrzeń, w której jesteś w stanie zniknąć. I to w sumie mhm. ma sens fabularnie, nie? No bo, bo m, zaraz do tego przejdziemy. No Nasz główny bohater trochę tak działa, nie? że ma swój kamper i e, po prostu właśnie wykorzystuje te e, bezprzeczne e, pustynie, aby się zaszyć. E, ale to jest naprawdę super ogrywane wizualnie, a z drugiej strony bardzo mi się podoba, jak tutaj Ksafier Kreuje te lata 70., bo to jest super i na poziomie wizualnym, tych takim, wiesz, takim krajobrazowym, ale też, e, kiedy wchodzimy na, nie wiem, tak klimaty, jakieś mafijne, sądowe, e, policyjne, czy tam jakichś agentów FBI i tak dalej, to ja naprawdę się czułem, jakbym oglądał jakiś film z tamtego okresu e, z akcją w latach 70. E, mhm. Super, jest to odwzorowane i to, to ja nawet nie chcę wchodzić w to, na ile to jest realistyczne, bo wiesz, bo być może to już jest po prostu też ten rodzaj realizmu, który jest, jest tym realizmem wyplutym przez popkulturę, nie? Ale, ale wygląda to pod tym kątem naprawdę super. No i tam jeszcze położył kolor ktoś inny, Jérôme Maffry i on moim zdaniem dopełnia tutaj, to jest taka kropka nad i on dopełnia klimatu ta wszechobecne to, to, to wszechobecne um, słońce i gorąc, który, który przez tak, którego bohater jedzie. Y, tam dominuje biel, te jasne barwy atakują wręcz y, i tego bohatera, i nas, jako czytelnika, że my czujemy, tak jakby, no nie wiem, to, to, to, to zmęczenie. No, kurczę, ja, jest taki moment, że się, jakby nie wiem, wyczekuje, wyczekuje się sceny, która by się działa wieczorem. Bo ten wieczór to taki jest chłód, jakaś taka róż ru te, te cienie wchodzą, nie jest zupełnie inaczej, a, a te sceny w pełnym słońcu to są po prostu takie naprawdę intensywne. No i mogę zrobić małą klamrę do dobrego Azjaty, bo też mamy bardzo fajną scenę erotyczną w tym komiksie, też świetnie uh -huh. narysowaną. I nawiązując jeszcze z kolei do tego formatu, to ja ci powiem, że ja trochę mam opory, jak widzę te powiększone formaty, bo czasem mam wrażenie, że to jest zbędny gadżet. Że, że, wiesz, że ta historia wizualnie by się tak samo broniła w, standard, w standardowym formacie, a tutaj y, naprawdę to podbijało wrażenia estetyczne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Zgadzam się. No ten komiks jest naprawdę super wydany. Yy, od strony graficznej, wizualnej, no to robi, robi super robotę. I, I zgadzam się w pełni. Ten format jest, jest idealny dla tej historii. No a sama y, fabuła. Yy, no bo mamy tutaj głównego bohatera o imieniu Joe, przy czym to nie jest jego prawdziwe imię, bo to jest pierwszy gość, który złamał Omertę i zeznawał przeciwko mafii. I on jest w programie ochrony świadków. Musi się tylko meldować tam swojemu agentowi, który zresztą go bardzo nie lubi, no bo uważa, że jest tak samo zgniłym przestępcą jak tych, jak ci, których pozwolił wsadzić za kratki. No ale on gdzieś tam właśnie funkcjonuje poza tym oficjalnym obiegiem z jednej strony, no a z drugiej strony, Strony my go poznajemy w momencie specyficznym, no bo rozpoczyna się chyba apelacja, no i on musi się stawić w sądzie ponownie na, na kolejne zeznania, aby niejako przypieczętować los dawnych współpraci. No i my śledzimy tę jego drogę do sądu, przecinaną pewnymi retrospekcjami także z tej przeszłości jego gangsterskiej. No i rozpływamy się nad warstwą wizualną, a powiedz Siku, jak oceniasz ten komiks pod kątem fabularnym? Czy to jest historia, która cię kupiła i która cię zainteresowała, czy gdyby na przykład nie wizualia, to, to, to by cię to tak nie ruszyło? Pojawiają się te porównania do Koenowskiego. To nie jest kraj dla starych ludzi. I nie, nie wiem, czy, czy to są słuszne, czy nie, bo ja tutaj aż tak bardzo nie, nie widzę podobieństw. Natomiast jest taka. No, a w sumie raczej w, też w tym, nie w sumie jest taka tutaj zabawa w kotka i myszkę, nie? Ten, na tych zasadach takiego brutalnego, gangsterskiego świata, oni chcą go dorwać, facet przemierza sobie Amerykę i, i no, no nie, nie, nie widzę tych podobieństw, ale, ale jest y, gdzieś tam, mówię, jakieś takie, takie zaszczucie, no, no można gdzieś to tam odczuwać, nie? Tam, no, może, może pod tym kątem się gdzieś tam można e, dopatrywać tego podobieństwa, natomiast ja uważam, że to jest fajna historia. No nie jest to na pewno mm, rzecz, którą Tematycznie bym sobie dobrał do swojej kolekcji, no ale jako prezent to wiesz, mam zupełnie inne spojrzenie, bo nie wydajemy na ten komiks ani złotówki i może gdybym e, wydał na niego pieniądze, bo to e, ponad 100 zł kosztuje, no to, to może bym kręcił, że mało akcji czy coś tam, ale, ale generalnie jestem bardzo zadowolony. No jest. Y, jest jest trochę inaczej. No. Jest, jest, y, jest to taki bardziej spokojny komiks y, z takim narratorem, który trochę pod, popada w takie mentorskie tony. Także ja jestem zadowolony. No, sama, sama historia, no, facet, facet jest. jest y, pierwszym, który, jak powiedziałeś, złamał Omertę i, i, i mierzy się z konsekwencjami, no ja nie jestem też jakimś wielkim fanatykiem kina gangsterskiego i, i, i tematyki gangsterskiej. Nie wiem, czy my o tym kiedykolwiek rozmawialiśmy, ale ja tam lubię, trzy te filmy i, i lubię Rodzinę Soprano i na tym koniec jakoś tam nie, nie, nie specjalnie nie, nie, nie sięgałem po książki y, mafijne, nie, nie oglądałem true crime dokumentów y, o nich, także y, jest to też dla mnie trochę temat mniej znany, jednocześnie mniej się nim fascynuje nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, mm, nie jestem jakoś specjalnie związany, więc to dla mnie dosyć ciekawe, ale mówię, no ja nie jestem osobą, która jest jakoś tam specjalnie kompetentna, żeby wypowiadać się na temat tego, jak on się plasuje wśród innych dzieł tego typu, nie? Wiesz, ja mam wrażenie, że ten komiks może na poziomie fabularnym, on nie jest specjalnie oryginalny, bo historii tego typu no, widzieliśmy sporo, ale on jest bardzo kompetentnie rozpisany i na pewno ten klimat lat 70. on tutaj podbija wrażenia z lektury, bo to czuć, nie, że to jest jednak inny okres w historii i Stanów Zjednoczonych, ale nawet tych organizacji przestępczych, które jeszcze trochę wyglądały inaczej. Zresztą no, tutaj trochę ta zmiana, która zachodziła w organizacjach przestępczych, ona też jest poniekąd mam wrażenie jakimś takim jednym z tematów, czy jednym z takich wątków w tym komiksie. A to, że ta opowieść jest taka spokojna, dla mnie to w sumie był paradoksalnie plus. No, ja totalnie nie wiedziałem, wiesz, co tutaj dostaniemy, ale wydaje mi się, że tutaj nie potrzeba. Było więcej akcji. Wydaje mi się, że właśnie ta tonacja też może, czy dzięki temu narratorowi, który właśnie cały czas z nami jest i opowiada sam swoją historię, to ja miałem poczucie yy, trochę zanurzenia się w takiej wręcz gawędzie, nie? że wiesz, mamy te krajobrazy, suniemy z tym bohaterem przez te pustkowia i on nam opowiada do historii swojego życia. Dla mnie to działało, podobała mi się ta historia, zadziwiająco, nie? bo, bo uh -huh. naprawdę początkowo to jak otworzyłem ten komiks i zobaczyłem co tutaj dostaniemy, to tak trochę miałem takie zawahanie, że, że może mi to zupełnie nie siądzie, a ku mojemu zaskoczeniu bardzo przyjemnie z tym komiksem czas spędziłem, także wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi tego rodzaju tematykę i taki no, inny trochę komiks, no bo umówmy się to jest w ogóle tytuł, który no, no nie jest mm, często spotykanym komiksem, czy komiks, komiks tego typu nie jest często spotykany na naszym rynku, więc totalnie to, to jest rzecz do sprawdzenia, jeżeli was zainteresowaliśmy. Albo tak jak Siku mówisz, że ty go dostajesz na prezent. Z naszej perspektywy gwiazdka za dwa tygodnie. No to jak jeszcze wahacie się nad jakimiś prezentami last minute, to tak, to myślę, że tutaj w zasadzie jak wszystkie trzy te tytuły, o których dzisiaj rozmawiamy, to, to jest to komentarz. Bardzo na, dobry no, do pomysł do na prezent. Tak. E, ja powiem tylko tyle, że e, no, nie, nie jestem czy znaczy już teraz mam trochę tego duetu komiksu ze sobą, natomiast ku, czytając pierwszy raz yy, nie znałem ani yy, Nolenta, który jest znany jako Mac, yy, ani, yy, ani nie, nie, nie znałem kreski Filipa, Javiera, Xaviera, kto, którzy są już rozpoznawalni na naszym rynku, bo, bo Javier czy Xavier yy, narysował krucjatę, yy, to, to jest komiks, który też ma Lost in Time i yy, Conquistador który chyba Sajdeka wydaje, wydawała. Natomiast y, Mac no to jest facet, który już był wydawany, swój, jego komiks Zabójca był wydawany przez y, Taurus Media. I... Y, Wydaje mi się też jakiś tam komiks z Uniwersum 13 też rysował. Czyli te spisał. gangsterskie klimaty to jest coś, w czym Czyli on tam on, funkcjonuje, rozumiem, tak, tak? dokładnie, tak mi się okay. wydaje. I zresztą jego kolejny tytuł, który pojawił się na, na rynku Tango, no to jest typowo gangsterski, tylko że współczesny komiks. Dzieje się w Ameryce Południowej, które jest super settingiem, ale widać, że facet czuje, no, no lubi tę tematykę. Także gdzieś tam wydaje mi się, że jeżeli to ci się podobało, to w następnej paczce będzie tango i, i, i, y, y, i będziesz miał powtórkę, nawet może Super. lepszą. Super. No dobra, no to Siku, to chyba temat wyczerpaliśmy. Ja bardzo ci dziękuję i za rozmowę i za komiksy, które tutaj podesłałeś, no bo z nieskrywaną przyjemnością je wszystkie przeczytałem. Cieszę się, że się podobały. Bardzo się cieszę. No i, i, i tak jak mówię, dzięki jeszcze raz za rozmowę i mam nadzieję, że się usłyszymy wkrótce w przyszłości i y, jedna uwaga techniczna, ja nagrywam trochę w warunkach polowych, więc nie wiem, czy z mojej strony jakoś będzie dobra. Jakby nie była, to um, czujcie się um, poinformowani, a ja niech będę usprawiedliwiony. E, ale nie przedłużam. E, dzięki Ci bardzo, Siku, za dzisiejszą rozmowę. Ja Tobie również bardzo dziękuję. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.